Brak poczucia bezpieczeństwa zniknął. Zniknęły frustracje, zniknęły lęki. Dzisiaj, jak u mnie przychodzi diabeł i proponuje jakieś oskarżenie, bo jest, kiedy się śmieje, mówiąc. też ludzi jest bardzo, bardzo taki fajny. Boże człowiek, on o z nami napisał, nasz brat w Chrystusie. On opisał fajną rzecz, mówi, to to Ludem powtórzył później wiele. Ja, żeby Ludem wcześniej to powiedział, on to, to opisał i powiedział takie coś, że mówi, ten pyszny duch, o ten pyszny duch, Nienawidzi, kiedy ty szydzisz z Jego zachowaniem, Kiedy się śmiejesz z Jego zachowania. Dlatego jest napisane Pan nie szydzi. P Kiedy Kiedy mnie przychodzi działanie, ja mi się okaże się śmieję z tego. Ja się śmieję z tego. Ja nie, nie możesz żeby w ogóle rozkazać. Jesteś zwykły śmieciarz. A jestem synem. Taka różnica jest między Ja znam tak Taka jest różnica między nami. Ja znam tatę, ten znasz sędziego. Nic nie wiesz o ojcu, szatanie. Nic nie wiesz o ojcu, a więc nic nie wiesz o mnie. Nie wiesz nic o mojej relacji z moim ojcem. Diabeł nic nie wie o relacji z ojcem. A więc jeżeli ty rozwiniesz relację z ojcem, jesteś nietykalny. Rozumiesz? Twoja psychika nie będzie dotykalna przez oskarżenie. Twoja przynika nie będzie dotykane przez frustrację. Przejdziesz każdą trudną sytuację. Nie załamiesz się niczym. Nie będziesz w tobie nic. Nie będziesz miał depresji chrześcijańskiej. Rozumiesz? Nie będziesz miał czasu trudnej łaski. Takie rzeczy w dla wiecie? Czas, albo mówią do mnie takie coś, ta par mnie wypala. z niego drogi. bo ja przeczytałem. Mówię, mówię, yy, mówię, moja diagnoza, chociaż Pasterza jest tak, że 6 miesięcy nie czyta starego Za karę. Tylko nowy testament. Za 6 miesięcy możesz wrócić do starego. Jest mi tu w Krzyż! Do tego musimy zwrócić nasze oczy. Krzyż Golgoty. To, co się tam wydarzyło. To, co nastąpiło tam, jest wylaniem miłości Ojca do człowieka. Jezus umiera w naszych grzechach, Jezus rozchorowuje się naszymi chorobami, Jezus zostaje okradziony, abyś miał dostęp do finansów, Jezus zostaje odrzucony, abyśmy był zaakceptowany w rodzinie Bożej, jako u córka. Wszelkie zło należne topie, dbaj na Twoją grzeszność patraństwo. aby wszelkie dotnie, należne jej topie, jest zapomnienie. Ale to nie jest ku temu, abyś został poniżony, bo gdzie nigdy nie poniży, bo gdzie nigdy nie włożył jakiś kanał poniżenia. Rozumiesz, że to chodzi? Nigdy tego nie zrobi. Bo taki nie jest ojciec. Taki nie jest ojciec. Ale my musimy znać ojca, żebyśmy mogli czerpać z ojca. Bo nie znając ojca, nie możemy czerpać, gdyż napisane jest lud mój ginie, gdyż braku poznania. Nie znając ojca, nie znamy się. Aleluja! Przepraszam Cię na moje grzechy Przepraszam Cię na moje grzechy Cię się różnimy od no, katolików niczym. Oni chodzą do konfesjonałów i chodzimy do magastu Grzech jest słaby, grzech jest mały. Mały, słaby, cienki. Ale to trzeba sobie uświadomić, że grzech nad Wami panować nie będzie. Przyjaciele, siedziałem we wszystkich możliwych zboczeniach seksualnych. Siedziałem w pornografii. Byłem po prostu człowiekiem po Ja nie byłem w stanie z tego wyjść normalnie, ale wiecie, sobie uświadomiłem, że jestem świętym. Materiałem, na którym to się może utrzymać. Byłem chciwym człowiekiem. Byłem człowiekiem, który zagarniałem krabie do siebie, ale mówiłem, jestem święty. I to przestało się nie trzymać. Zacząłem być dawcą. Zacząłem być dawcą. Zacząłem być dawcą. Rozumieć? Byłem człowiekiem, który nie był w stanie porozumieć się e, z takim jakby samotnikiem pewnego rodzaju, który zamykał się w sobie i nie potrafił nawiązać głębszej relacji. Spowodowało to też lata więzienia, spowodowało to demoniczne siły odrzucenia, które przyszły do mojego życia w dzieciństwie jeszcze. Rozumiem, że zamykałem się. Nawet już, nawet już będąc moją żoną, też się zamykałem, ale kiedy poznałem Boga jako Ojca, zobaczyłem, że ja, tak nie mówię, że, że ja tak nie muszę i powiedziałem do Niego, Ojcze, ja po prostu jestem święty, Hallelujah. Dziękuję Ci, dziękuję Ci, że jestem sprawiedliwy, jak sam Jezus, Hallelujah. czy już kim był Filip? Filip Ewangelista się o Jak prześledzić troszkę życie tego Filipa, to zobaczcie, że on nieco odstaje. Jest bardziej odważny niż Sam zaczyna głosić Chrystusa. Zobaczcie. Oni wszędzie chodzą do Bóg. Rozumiecie? Filip pada sam. Wpada do Efez. W Efezie, który jest centrum polityzmu, robi taką robotę, że się sam uwalnia od demonów. Sam uzdrawia chorych. Rozumiecie? Filip. Filip, jako jedyna osoba w Nowym Testamencie, jest to że jest przeniesiony w duchu. Z miejsca na miejsce. Rozumiesz? Dociera do takich ludzi, jak minister Etiopii. I przez niego chrześcijaństwo wlewa się do Etiopii. Dlaczego? Czemu Filip jako pierwszy rozpoznał Boga jako ojca? Rozumiesz? Piotr pierwszy rozpoznał Chrystusa, czyli Zbawiciela. Ale to Filip rozpoznaje pierwszy Boga w Ojcu. I idzie jak grzecina do przodu. A jakie życie rozumie? Pięć które i wszystkie proroki. Rozumiesz? <grystanie> pięć dziewczyn w domu, wszystkie nam Inni proroka. To, czemu oni to jest wspomniane? Bo inni tak nie mają! Nie mają takich inni! Tylko Filip tak ma! Filip rozpoznał tatusia i stał się tak odważny, rozumiesz? Stał się odważny. Poznanie Boga, młodej odwagę w Tobie. Ja za swoimi dziećmi zawsze chodzę i mówię, bądź odważny. Zrób to, zrób to, zrób to. Ja od małego dzieciom moim daję, w majątą odwagę. Gdzieś tam Sara wchodziła, zaczęła skakać, pytała się, mogę stąd na to skoczki? Mówię, oczywiście. Gdzieś tam żona wchodziła, ale gdzieś tam wlazła. Ja nadal im pozwoli. Tatu, tak to da bratę. Oczywiście tak. mówię. Ale tak. nie patrzę na to, nie ja rozchodzi. ona stoi do na takiej szafce i skacze na łóżku gdzieś tam wie, da bratę? Ja wie, że ja w potwier patrzę, mówię, jasnej na wszystko, na radę robić. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że ja wiem, że taki jest ojciec. Ojciec mówi mówi, idź! Zrobisz to! Zrobisz to! Zrobisz to! Kiedy pierwszego człowieka podnosiliśmy z wózka. Myślałem, że diabeł, że z zrobili mi, nie wiem, coś z mózgiem. Wiecie, głosiliśmy wtedy w Gdańsku, w Gdyni, kilka lat temu, na takiej muszki koncertowej. W latach kupa ludzi, setki ludzi, Głoszę, w ramieniu Grzesie Klot, a robię koncert, taki, a ja głosiłem, wcześniej. Głoszę i staje taka kobieta, koło tej, przed podwyższeniem dzieckiem, i mówi, do no mnie tak, ja nie wierzę w co Pan mówi. Ja mówię, czemu Pan nie wierzy? Pomócem jest 15 lat przepisów z mózgami. Pan mówi o dobrym Bogu, nie ma takiego Boga. A ja mówię, a jeżeli Pan nie słuchajcie. Ja już wiedziałem, ale różne rzeczy robiliśmy w życiu. różne rzeczy. Ale publicznie jeszcze nigdy nie kazaliśmy człowiekowi wstawać z ustawić. Ja mówię do niej tak, jeżeli pan jest stanie z mózgu, A jeżeli ten syn mówi, pani z w stanie wtedy pani uwierzy. On mówi, wtedy uwierzy. Ja mówię, włóżcie tego chłopaka tutaj. Oni go wtoczyli na tym, ta matka weszła po schodach. On siedział nawet z A ja wiedziałem, że on rozumie. On rozumie. W tamtej pory zawsze na spotkania w to ludzie na wózkach, to najpierw na początku, od razu, to do tego, na wózkach. Od razu, na początku. Powiem, że jak ktoś z wózka, to wiara ludzi wzrośnie tak, że zostaną zdrowi ze wszystkiego, co mają. Tak to działa na nie? Bo tak, taka jest prawda. Ale czemu mogłem zacząć to robić? Bo zacząłem wierzyć, zacząłem wierzyć, że to jest możliwe. Czemu? Bo znałem ojca. z co mi pozwolić jak jest tej szafki na pewno. Pamiętaj, humanizm jest z piekła. Humanizm nie jest z nieba. Dialog jest pierwszy humanizm. Bo humanizm stawia człowieka w centrum. Rozumiecie? Chrześcijaństwo to nie humanizm. Chrześcijanie stawiają Boga w centrum, a nie człowieka w centrum. Człowiek w centrum jest bowiem kwas. Jakikolwiek człowiek w centrum jest bałk, to jest Zawsze i każdy. Człowiek w centrum to jest Bo To jest definicja bałkowalca, to jest służenie stworzeniu zamiast twórcy. To jest definicja bałkowalca. Czemukolwiek, nie, czemukolwiek stworzeniu, nieważne czemu. Byle Tyle i już mamy punkt bałkowalczym. Natomiast chrześcijaństwo jest nie Boga w Kiedy natomiast w centrum, oprócz tego, że On jest bogiem, wierzy On jest ojcem, tak? To jest jesteś niezniszczalna maszyna. Jesteś niezniszczalny. Diabeł przychodzi do Ciebie i mówi tak. A jak Ci się nie uda podnieść człowieka z wózka? To co? To nie podnieść do drugiego. A to tym? No to moja sprawa. Rozumiesz? Ja nie jestem humanistą. Ja nie będę z tym człowiekiem siedział tutaj, Ponieważ on wie wszystko i uzyskał przed chwileczką możliwość stania z tego wózka. Jeżeli on tego nie zrobił, tak? To ja się nie zajmować tym, który to zrobił. Po prostu. Nie mam żadnych frustracji z tym związanych. Żadnych. Tak samo jak nie mam frustracji, jak ktoś Jezusa nie przyjmuje. Żadnych. Dlaczego? Uznałem Rozumiecie? I te serce Ojca ustawić się we mnie pewność miłości. On mówi, kocham Cię, czy oznaczać ojcety, czy oznaczać porażę. Kocham Cię, po prostu jestem z Tobą. Nigdy Cię nie zostawię się nie to jest, ojciec, to jest mój Ojciec, to jest Twój Ojciec, to jest Twój tanoś. Jakikolwiek miał się obraz Ojca w swoim dzieciństwie, to jest nieważne. Czy on był dobry, czy był zły, To jest w ogóle nieważne, bo jest taki inny. Nie ważne, ja miałem złego i nie mieli dobrych polskich, nie? A Bóg jest inny. Bo jedna z definicji święty oznacza inny. Bóg jest zupełnie inny. Jak? Bóg jest istotą, która tak bardzo pragnie Twojego szczęścia, tak? że szedł na Ciebie i dał ci zamordować. No, przepraszam. I dał taki dowód swojej miłości do siebie. On właśnie to zrobił. On to serce Ojca. W ogóle my z tego możemy wyjść. No możemy wyjść, jeżeli chodzi o rozwój nasz osobisty, o rozwój kościoła, a my dopiero wychodzimy z tego miejsca. Każda wspólnota, tutaj, każdy kościół, który ma zachwiany obraz Ojca, tak, nie będzie się tego porozumiał. Albo to pójdzie w religię zakonną, to takie dwie formy religii w Polsce. Albo w religię liberalną. Mamy takie nowoczesne chwile też w Polsce. Zależy to tam Was. Jedynie są zakładnikami, a dzieje mówią, prawo! Brawo! W taki adwentysta do mnie dzwoni, dzień dia siódmego zresztą. Dzwoni do mnie, mówi do mnie tak, a sobota? Ja mówię, co sobota? Ścisz sobotę. Tak czy nie? Nie. Czy skrzysiłeś kogoś z balckim przez to, że masz szabat? Nie. Czy uzdrowiłeś chociaż człowieka z kierzu przez to, że masz szabat? Nie. Mówię, no to zobacz! Słowo Boże mówi, patrzcie na to, co oczywiste! Ktoś tam robić. Zacznij żyć z bogiem. Poznaj serce ojca. Będziesz miał 7 dni w tygodniu szamot. Bo jest to i jest odpocznienie na Boże. 7 dni w tygodniu będzie on będzie Będziesz miał jeden wielki szamot. <grym> jeden. Będziesz leżał do góry kołami, i ciebie będziesz szczęśliwy. Bo to się nazywa życie własne. Nie będziesz się zginął. Nie będziesz miał wyrzutu, sumienia, aż czegoś nie zrozumie. Jest tak wielki, że to przeglął pod zakonem, jest w stanie błogosławić pod łaską. Taki jest Bóg. Oto wielki Bóg. Czekał śwynie, ale ja się błogosławić z Dobre numery, nie? Taki Bóg jest. Zobaczcie! On jest inny! Z nas muszą wyjść te formy starego nawaszczenia. Te formy, które, które, które nas popręczają do czegoś. To jest tatuś, tatuś, tatuś. No, mój Mojżesza mówi tak, nie czyń sobie podobizny rzeźbionej, tak powiedz wszystkim, żeby nie kłaniali pod wiznął rzeźbioną. Pisze Mojżesz, nie czyń sobie podobizny rzeźbionej. Za jakiś czas mówi tak, uczyń sobie podobizny rzeźbioną. Takiego węża od zrobicie, robicie, to na niego spojrzy, będzie uratowany no to widzę. Tu mówi, nie czyń sobie, bo mówi mój uczy. Rozumiem? rozumiem? I teraz jeżeli wejdziesz w zasadę jakoś, to jesteś ugotowany przez religię. Ugotowany jest. Sam się tam już On jest ponad tym. On w jednych warunkach uczył ludzi, żeby nie oddawały czciwą walom. świeżo mieć relację z Bogiem. A kluczem do tego jest poznanie serca Ojca, serca tatusia. Możesz znać Biblię, ale niekoniecznie rozumieć jej autora, to jest ogromny problem. Biblia nie jest po to, żeby była dla nas kultem jakimś, kult biblijny. Ludzie śpią na Biblia, jak to się na to nie do głowy. Padłem pod głową Biblię. A bo myślę, że diabły się moi leżą do niego z Biblią. Rozumiem, ja mówię, ruszy, lecisk, grudzy, fiksem, że ja czym się różnisz? Katolik leci z takim gruzywicem. Że z krzyżem mówi? a Daniel, wręcz, Ostatnio takie kobiety dawaliśmy wywiad, bo narodzi teraz program o wypędzeniu demonów, a mówi, co działa nasza ta woda święcona i ja mówię, że może napić wody święconej zagryźć krzyżem. <śmiech> Tylko nic nie rusza. Diabła nie rusza Biblia, diabła nie rusza nic. Diabła ruszy to że Ty jesteś świadomy, tak? kim jest Bóg i kim Ty jesteś w Bogu. To już. I zastosowanie tego stosunku do tego osoby. Można znać Można być w różnego rodzaju normach, w różnego rodzaju kręgach, ale mieć problem tego rzędu, że nie będziemy w stanie się poruszyć do przodu. Proszę Was do jedną rzecz. Zrobimy sobie chwilkę, kilka minut przerwy, Ale proszę, proszę Was o jedną rzecz, żebyśmy mogli. E, poznawać Boga jako, Ojca, żebyście wy to wzięli do siebie. Ja was o to bardzo proszę, żebyście badali Biblię. Przede wszystkim nowe Testament pod kątem poznania Boga jako Ojca. Pod kątem twojej żebyś zmienił swoje modlitwy. Wtedy się będziesz modlił do Boga, to wódź się do Ojca, który jest w niebie. Zobaczcie, co Jezus uczył na początku. Wódźcie się do Ojca! To było takie niewielkie. Wszystkie wasze młode i modlcie się do ojca, który jest w niebie. Do taty się modlcie. To jest zupełnie, to jest wielka różnica. Modlcie się do taty. Rozumiecie? A modlicie się do prawodawcy, do sędziego. Po prostu moje dzieci się u mnie nie mogą. Ale kiedy coś mi się stanie, na przykład skaleczę się albo się uderzę, tak. To moja córka ma w oczach i leci do mnie jak pierwsza pielęgniarka żeby mówiła opatrzyć. Po prostu. Ona się ze mną chce wszystkim dzielić. Ona chce mi dawać rzeczy. Ona mówi, czy ona jest w stanie dla mnie rezygnować. Bo się damy razem, jemy sobie coś i ona sobie lubi coś obejrzeć. Na przykład, ona lubi sobie obejrzeć jakąś tam bajkę. Ja siedzę i ona wie, że ja tę bajkę lubię oglądać, bo ja nie lubię tych no Znaczy może nie wszystkich. Niektóre lubię, lubią mnie spać głowa. takie... Ale, a ona ogląda sobie jakąś tę która mnie nie interesuje na przykład, nie? Jakieś biedronce, co chodzi tak wolno, <śmiech> i, wiesz. I ona wie, bo, Ale lubi bardzo tą wiedzą wie, czy tam to, że ja nic nie mówię. I ja widzę, jak ona chce zrezygnować dla mnie z czegoś. My mi i ona mówi tak, chcesz to oglądać? A ja w ogóle wiem, że w niej zachodzą teraz reakcje ważne, że dzieje się coś ważnego teraz w niej, nie? nie? Że, jest, że teraz jest relacja pod tytułem poddanie, że ona w tej chwili uczy się, że ona w tej chwili rozumie w ona w ten sposób oddaje mi hołd, oddaje mi cześć, rezygnuje z czegoś dla mnie nawet. Rozumiesz? Taka reakcja musi zaświęcić Tobą On nie będzie Cię bombardował nakazami, zakazami, przepisami i regułami. Wyjdź z mentalności zasad, reguł, przepisów, rozumiesz? W ogóle zostaw to. aut. Wejdź w takie pole, będziesz widział potężną przestrzeń i Ojca, który jest z Tobą. Ludzie mówią do mnie, że różne te moje nauczania one dają ludziom przyzwolenie na grzech. Mówię, ale czy ktoś kiedykolwiek zabroni grzeszyć? Nie. To czy grzeszysz czy nie, to jest Twoja prywatna odpowiedzialność. Coś Ci powie? Może grzeszyć. Rozumiesz? Moje pytanie do Ciebie jest takie, czy Ty chcesz? Nie ja dlatego, że boję rozłoży. Nie. Ja nie boję się tego. Ja nie definiuję ten papier, taki, który my mamy, akt małżeństwa. To nie jest dla mnie w ogóle, nie, to nie jest nic dla mnie nie znaczy. Wiecie, ja nie zdradzam mojej żony. Niech Twoja boja opiera się na głębokim szacunku, z wewnętrznym drżeniem, aby nie urodzona została ani jedna łza z oka Ojca. <śmiech> Niech to będzie w tobie. Tak studził słowo. Tego szukaj w słowie. Cokolwiek od tego będzie odstawało, jest fałszywe. Jeżeli będziesz czytał o Biblię, ile razy miałeś tak, że czytałeś Biblię, a Diabeł się oskarża. I przychodzili ci wersety z Biblii, które Ciebie oskarżają. Diabeł używa Biblii. Przyjacielu. Dla nas, chrześcijanie, Biblia jest jak bat w ręku szatana. On już nie ma tego barwa. Jak to wypowiada Jezusowi? Słowem Bożym. To świetny teolog. Coś ci tam w życiu nie wyjdzie, akurat masz ochotę sobie poczytać, że ciebie proroka Jeremiasza raptem cię zebra. I czytasz przed ciebie. O, nie żółtni to. Pan tobie mówi.